Biorąc pod uwagę y, to wszystko, co y, było powiedziane na temat łaski, in what we have grace. Mm -hmm. y, czy możemy y, też przyjąć jakieś pewne podobieństwo, y, gdy y, użyjemy takiego ludzkiego przykładu? Gdy mamy ojca, który ma kilkoro dzieci i są dzieci, które są posłuszne, grzeczne, chętne i są dzieci, które są krnąbrne, nieposłuszne, niewdzięczne. I ten ojciec Troszczy się o te dzieci wszystkie, ale ponieważ jest człowiekiem i ma ludzkie odczuwanie, i like chętniej i daje tym dzieciom posłusznym <laughs> z większą radością i czy... czytając pewne wersety, które jakby wskazywały na to podobieństwo, chociażby... chociażby takie jak Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje, Albo ochotnego dawcę Bóg miłuje, czy wiedząc o tym, że Bóg na podstawie Bożego Słowa jest, ma jakieś uczucia, w pewnym sensie widzimy nasze podobieństwo do Boga właśnie w odczuwaniu, czy możemy to porównanie, uznając je jako słuszne, y, y, wziąć pod uwagę przy rozważaniu tych wszystkich kwestii łaski, Głównie łaski w tym we to jest dobre pytanie. I tutaj właśnie przed w czasie przerwy mieliśmy podobną rozmowę. I Po pierwsze chciałbym ostrzeg przed niebezpieczeństwem analogii And let me just share the danger of analogy by talking about the trinity weźmy na przykład kwestię trójjedności Boga trójcy bożej i weźmy teraz znajdźmy analogię some people in trying to understand the trinity said that the trinity is like an egg niektórzy porównują trójjedność Boga do jajka It has a shell, it has a yolk it has uh, the white. Mówią jest jedno jajko, ale jest skorupka, jest białko i żółtko. Three different components to make up that one egg. Trzy różne komponenty i stanowią jedno jajko. This is a horrible analogy. To jest okropna analogia <laughs> because uh, the shell is of different essence than the yolk, which is of different essence, than The white. Gdyż skorupka jest zupełnie innej innej esencji niż białko czy żółtko, i tak samo białko jest innej esencji niż żółtko. To już w czwartym v wieku zostało uznane za heresję. So, trying to use analogies to understand the electing purpose of God. Więc jakakolwiek próba sięgania do analogii w wyjaśnianiu tego wybrania Bożego do zbawienia, Czasami może być pomocna, a czasami może bardzo zaszkodzić. Czy okay. God, um, bless, uh, good people and uh, withhold blessing from bad people. Czy Bóg błogosławi dobrym ludziom, a powstrzymuje swe błogosławieństwo dla złych ludzi? Yes. Tak. Uh, but why ale, does he do that? ale dlaczego tak robi? I don't know. He's sovereign. Jest suwerenny, nie wiem. To try and use an analogy to explain the sovereign choices of God is a very difficult thing for us to do because we're ascribing now motives to God that we are not certain of. Teraz próba znalezienia jakiejś analogii do decyzji suwerennego Boga jest no, niezwykle trudna i wręcz niebezpieczna, gdyż my nie jesteśmy suwerenni. Dlaczego Bóg sprawia, że w moim życiu muszę zmagać się z różnymi problemami, kiedy grzesznik obok mnie cieszy się życiem, nie ma takich problemów jak ja. Przecież jestem jego dzieckiem, a niejednokrotnie porównując się z tymi bezbożnymi, widzę, że jakbym miał był mniej błogosławiony niż ci bezbożni. time, do I a believer and I know my z drugiej strony, ja patrzę na swoje życie i widzę, że jestem grzeszny, a jednocześnie widzę, jak Bóg mnie błogosławi, i znam patrzę na drugiego brata, który wydaje mi się bardziej być sprawiedliwy i bardziej pobożny, ale widzę mniej jakby błogosławieństwa w jego życiu. Nie jestem w stanie wyjaśnić understanding. Więc z tego powodu, kiedy zajmujemy się tak skomplikowanymi zagadnieniami, trudnymi do wyjaśnienia zagadnieniami, analogie mogą nas czasami poprowadzić w niewłaściwe kierunki. Myślę, że Bożej suwerenności są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ciekawy jestem, czy jak już dostaniemy się do nieba, czy taki będziemy mieli czas z Bogiem zadawania mu pytań i odpowiedzi, wtedy nam wszystko wyjaśni. Chciałbym usłyszeć odpowiedzi z jego ust. Ja mam pytanie, sobie zastanawiam. Do mikrofonu, jak chodź, wtedy będzie szybciej. Tak, będzie ci będą słyszeli, co praktycznie. To nagrywasz to, Paweł? Tak, tak. Mam pytanie, jak się mają nasze uczynki w stosunku do Bożej łaski? Czy uczynki są nasze, czy zostaniemy zbawieni, czy są efektem Bożej łaski? Of grace Bo rozumiem, że Biblia też mówi o jakichś nagrodach w niebie dla tych, którzy starają się. To więc czy ta nagroda jest jakby zaplanowana przez Boga, że ten, kto ją otrzymuje, po prostu już te uczynki miał zaplanowane, czy jednak to jest jego staranie w jakiś sposób? So, jest the to bardzo dobre pytanie uh, the first thought that comes to mind is john 15 która okay. pierwsza mi się pojawia to ewangelia Jana 15 rozdział works ours are czy tam jest mowa o naszych czy jego dziełach? I według Ewangeliana, według słów Pana Jezusa tam zapisanych w 15. rozdziale Ewangeliana. Widzimy, że są obie strony medalu. Jezus mówi: bez mnie niczego nie możecie dokonać. Musicie we mnie trwać, a ja w was i wtedy będziecie pełni owocu so I have an to the Więc chyba to jest odpowiedź na to pytanie. because there is a in there. Gdyż tutaj widzimy pewną bliską zależność między tymi dwoma elementami. ale the, the other thing that I do know based on John 14:15, Mm. I y, myślę, że to jest Ewangeliana 14:15, i 1 John chapter 2 verses 3 through 5, maybe 6. I pierwszy list Jana, drugi rozdział od 3 5, 3 do 5, może 6 wiersza, jest the works that I do, to y, uczynki, które wykonuję, are expressions of my love to God for the salvation that he's given to me. Są wyrazem mojej miłości do Boga za zbawienie, które mi daje. It says in John 14:15, if you love me, you'll keep my commandments. Jezus mówi w Jana 14:15, jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań. And the, the same concept is found in 1 John chapter 2 verses 3 through 6. I to samo widzę w pierwszym liście Jana 2, 3 do 6. But the idea is not to earn God's favor by doing the works after you're saved. Ale tutaj nie chodzi o to, że teraz jak już zostaliśmy zbawieni, przez nasze uczynki staramy się znowu zasłużyć na łaskę Boga. The idea is giving thanks and showing appreciation to God for your salvation by doing good works. Raczej widzimy tutaj wdzięczność i wyraz tej wdzięczności za zbawienie, które otrzymaliśmy w czynieniu dobrze tego, co się Bogu podoba. W tych słowach Jezusa widzę tą podstawową ideę, że jeżeli chcemy wyrazić naszą wdzięczność i uwielbienie Boga za to wielkie zbawienie, jest przestrzeganie Jego przekazań, robienie tego, co Jemu się podoba. We don't earn any favor by Natomiast nie oznacza to, że zarabiamy sobie na jakąś przychylność Boga przez posłuszeństwo. But when you choose to obey, ale gdy decydujemy się być posłusznymi, teraz tak myślę, gdy staram się być Bogu posłuszny. Jest to wyrazem powiedzenia Bogu. Dziękuję za zbawienie. chcę, być, z, chcę żyć zgodnie z Twoją wolą. So, being obedient is your way of saying Thank. You, to God. A więc y, bycie posłusznym jest wyrazem wdzięczności dla Boga. That I can give to you. Jeszcze dwa wiersze, które mogę Ci podać. Philippians 1,6 Filipian 1,6-12 i Filipian 2 12. Okay. And both of those show again the synergistic relationship between God's work in you and your good works. Znowu w tych wierszach widzimy to współdziałanie Bożej łaski i naszego starania, naszych wysiłków w dobrym działaniu, w dobrych uczynkach. Czy jesteśmy w stanie uczynić cokolwiek dobrego w naszej własnej tylko sile? Pismo, myślę, wyraźnie pokazuje nam, że tylko dzięki mocy Bożej jesteśmy w stanie coś dobrego prawdziwie zrobić. So you know what? If I do something right, więc jeśli cokolwiek dobrego zrobię, I don't go, oh. to nie mówię, a, to moja zasługa. I, I say, Thank you, God. Mówię, dzięki Ci Boże. Gdyż zazwyczaj moje pragnienie to jest iść w lewo, kiedy Bóg chce, żebym szedł w prawo. A więc to dobre pytanie. Sure. Chciałbym pociągnąć dalej to pytanie Jarka, I rozumiejąc, że nie chodzi tutaj o szukanie chwały dla siebie, przy spełnianiu tych dobrych uczynków I mamy gdzieś w umysłach czy w sercach słowa, które zachęcają nas do gromadzenia skarbów w niebie do bycia dobrymi szafarzami, czyli dostajemy te talenty, żeby je dobrze pomnażać. Robimy to z wdzięczności, mając zdolność, żeby to zrobić od Boga, nie oczekując chwały za to, mówiąc, że jesteśmy sługami nieużytecznymi, nawet gdy wszystko zrobimy Najlepiej jak potrafimy. Ale wydaje się, że słusznym jest rozumieć tak, że w Bożych oczach to ma wartość, te nasze starania, to zapieranie się samego siebie. zapieranie się samego siebie? Nie słuchałam, w ogóle, proszę. Nasze zapierać się samego siebie. We deny ourselves. Denying ourselves. Ja mogę tłumaczyć macieć na angielskie. Tak właśnie myślę, że gdybyś Krzysztof mógł pomóc, to będzie... To ten angielski. Że to Bóg ma wartość, tak? Bóg znaje wartość. Tego naszego zapierania Także nie chodzi tutaj o chwałę dla człowieka, ale o jednak zauważenie wartości też w Bożych oczach tego, co człowiek robi z wdzięczności, z miłości do Boga. Nie było pytania? So <laughs> <laughs> Jak rozumieć to, czy, czy można tak to rozumieć, że właśnie w Bożych oczach jest to miłe i ma to wartość i zostanie wzięte pod uwagę, uhonorowane i nagrodzone w niebie, bo też jesteśmy wzywani do oczekiwania okay. nagrody. Uh, he said that, okay, that um, in what sense then would a person's good deeds be uh, received by God and even Um, rewarded in heaven uh, in the future. Hmm. In what sense? <laughs> Another a, a great question. You're trying to stump the uh, the speaker. Bardzo dobre pytanie. Próbujesz zdeptać mówcę. Uh, and, and I had a, a great verse in mind I just I właśnie dając ten taką śmieszną odpowiedź zapomniałem, wiersz, który miałem podać. Uh, the initial thought was look it's it's just a matter of going back to what I said earlier and giving a thanks to God uh, for the salvation that he has provided for us. Pradsam tutaj do tej myśli wcześniejszej, że Bóg nas zbawił i jesteśmy wdzięczni ta wdzięczność pobudza nas do służenia mu i wielbienia go But mind might have it. Jeszcze druga myśl niestety nie pamiętam wiersza być może ktoś z was podpowie. podpowiedzi Jesus tells a parable uh, where um, somebody is doing good And the response is, well, you're you're only doing good. You don't deserve any more reward for doing good because that's really what is expected of you in the first place. And Jesus, about this before years ago, talking about the parable of the workers during the day that one got the same as the other one got. Chodzi o przypowieść, gdzie tam jest you know, you mowa o dwóch I słowach. Yeah. gdzie jakby jest takie właśnie poczucie, że jeden i drugi wykonywał jakąś pracę, jeden robił więcej, drugi mniej, ale że nie chodzi o tych, o tych pracowników winnicy, tylko jakaś inna jeszcze przypowieść. I zaraz Gleb twierdzi, że wie o co chodzi. We'll get the for you zaraz in znajdziemy in just ten wiersz Ewangelii w Ewangelii przyjrzymy się temu. It's Luke 17. Pokażę 17. Starting verse 7. Okay, Luke 17, beginning verse 7. 17 od 7 wiersza.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 żeby to jakoś zapisać na moje konto. I'm, I'm just grateful that God has me. Jestem po prostu wdzięczny, że Bóg mnie wybrał. Będę próbował okazać jak najwięcej wdzięczności w tym życiu, mimo że to grzeszne ciało ciągle mnie obciąża. Może tu jakieś łatwiejsze pytania z tej strony. <laughs> <laughs> Tylko chciałbym dodać kilka słów do tego. God does value each one of his elect. Bóg docenia wartość każdego ze swoich wybranych. And we do have a very big value. I mamy wielką wartość. And there are a lot of verses in the Bible, like Hebrews, where it says that man has quite, quite a value. Mamy różne wiersze w Biblii, które pokazują wartość człowieka, tak jak na przykład liście do Hebrajczyków, gdzie czytamy o pewnej wartości człowieka, gdzie widzimy, że wartość człowieka jest nieco mniejsza od aniołów, ale ma pewną wartość. And at the same time the, uh, Christians i widzimy te wezwania że chrześcijanie mają dążyć do nagrody 1 uh, uh, koryntian 9 Paul mówi, że is running, uh, not in vain. Paweł mówi o tym biegu, w którym uczestniczy i, mówi, run, so i wzywa Koryntian, żeby oni również uczestniczyli w tym biegu i tak biegli, żeby otrzymali nagrodę. So the more fruit you bring as a, a więc im więcej owoców wydamy jako chrześcijanie, uh, the większą, albo cenniejszą nagrodę otrzymamy. I Bóg to honoruje. I tak jak tutaj brat podkreśla, to nie chodzi o naszą chwałę. Chwała jest oddana Bogu. Cokolwiek my dobrego możemy zrobić. When we receive the, the reward, gdy otrzymamy nagrodę, uh, we will not be boasting. nie będziemy się nią pysznić. Nawet jeśli otrzymamy korony, gdy the crowns, otrzymamy korony, we will lay them to the feet of położymy je u stóp Jezusa. Bo to, świat. Gdyż wszelkie owoce, które wydaliśmy i wszelka ich wartość Tak naprawdę pochodzi od Jezusa Więc so, Jemu oddajemy chwałę uh, so whatever we do, Więc however cokolwiek czynimy fruitful we are, Jakkolwiek owocni jesteśmy Nie receive więcej glory than we, uh, well. Nie tyle otrzymamy chwałę, co będziemy radować się chwałą Boga i to wie, że będzie tym radosnym przeżyciem. I jeszcze list do Filipian drugi rozdział 13 wiesz dodaje do tego, co Gleb powiedział to well, 12. Właściwie Filipian 2,12 gdzie czytamy o tym, by sprawować nasze zbawienie z drżeniem i z bojaźnią. Verse 13, for it's God you, gdyż to Bóg sprawia w nas chęć i wykonanie aby pracować i pracować Służyć mu dla jego przyjemności. I kiedy otrzymamy te wieńce, korony w niebie, nie będziemy z nimi się długo zajmować jako naszymi nagrodami. Jeśli jesteś pokorny, a będziesz pokorny, gdy będziesz w uwielbionym stanie, goes off almost ja, niemal już kiedy tylko otrzymasz tą nagrodę, od razu ją rzucasz pod stopy. You that it was really him you. Gdyż uznajesz, że tak naprawdę to był On działający przez ciebie. Want the glory to go back to where it I chcesz, aby you, chwała była oddana temu, komu się należy, czyli nie Tobie, ale Jemu. Okay, we have two more Is Mamy jeszcze dwie, dwie minuty, czy jeszcze może jakieś końcowe pytanie. Jak ktoś ma dłuższe pytanie, to poświęcimy więcej czasu. To chodź do mikrofonu. No, much, tak, ja. E, łaska jest dar. Grace jest e, I e, jak ta łaska ma się do atrybutu Boga? Grace work as an of God? Bogaci ludzie. Też potrafią być łaskawi. I nawet udają wybaczyć ludzi, którzy mi gardzą. And they can be they us. Bogaci ludzie też potrafią być łaskawi i dają dary ludziom, którzy mi gardzą. Ale oni to robią, żeby się wywyższać. Mm -hmm. Ale dają dary. Ale dają dary, a co nam łaska mówi o Bogu? Jaka jest różnica? And, and how do understand the difference between God and these sort of rich people that give gifts as well? To jest pierwsze pytanie. That's I drugie mówię. That's the first question. The second question. The second. Yes. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, łaska, wiara, miłosierdzie to są dary Boże. Uh, grace, mercy, łaska, wiara and faith are gifts of God. Ale też Biblia mówi że says, musimy wykonać pewien wysiłek, aby te, aby te rzeczy też osiągnąć. Z jednej strony, Bóg daje wiarę, z drugiej strony, Bóg nas, na przykład, wyzywa do trwania w On faith. Nawet jest napisane, że przez słuchanie słowa Bożego jest wiara. And we hear that through the, pre through the preaching of the word of God, that we have faith. But that man has to give some effort. Dar, This gift? To tak, daje, is not that God gives. And that man doesn't do anything. Can you say something about that? <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Yeah. yeah, okay. Uh, so, first of all... Um, Romans 5:10, uh, pierwsze, Rzymian 5, 5:10, ten wiersz, do którego już się odnosiłem, indicates we're all Mówi, że jesteśmy wrogami Boga. So from our perspective, it looks like some of us are greater enemies of God than others. Z naszej ludzkiej perspektywy może się wydawać, że niektórzy są większymi wrogami, a inni mniejszymi wrogami. Ale według Bożej perspektywy wszyscy tak samo jesteśmy wrogom mu sposobieni. Więc jego wybór, by kogoś bardziej błogosławić lub mniej, nie wynika z tego, że, on dostrzega jakąś większą dobroć w tym, czy mniejszą w tamtym. It's based on His sovereign selection for His glory, and I think Romans 8,28 speaks to this. On y, decyduje się na to ze względu na swoją własną chwałę. I o tym Rzymian 8,28 myślę mówi. We know that God causes all things to work together for good, for those who love God and who are called according to His purpose. Gdzie czytamy, że Bóg współdziała dla dobra tych, czy we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to są ci, którzy są powołani według postanowienia Boga. So many times we try and answer questions uh, without the sovereignty of God. Czasami próbujemy odpowiadać na takie pytania nie biorąc pod uwagę suwerenności Boga. When we should be answering them with the perspective the sovereignty of podczas gdy powinniśmy na nie odpowiadać biorąc pod uwagę suwerenność Boga. Atrybut Boga, którego jeszcze nie omawialiśmy. remember when we talk about the attributes God is all the attributes working harmoniously and At all times. I pamiętajmy, że gdy mówimy o atrybutach Boga, to cały czas mówimy o Bogu, w którym te atrybuty są wszystkie w harmonii I Bóg działając, działa w harmonii ze wszystkimi swoimi atrybutami so I to nie jest możliwe dla na więc na pewno ani ja, ani nikt inny chyba nie odpowie Wam na niektóre z tych trudniejszych pytań. I teraz już zapomniałem to pierwsze pytanie. Możesz powtórzyć jeszcze raz. To drugie pytanie, tak? To pierwsze. To drugie. Ja wiem, to, że on na to drugie już odpowiedzialne, na pierwsze, nie odpowiedział. Nie, on odpadał pierwsze teraz, ale że kiedy Bóg coś daje człowiekowi, daje when, dar, when God gives to wymaga wysiłku. To He nie jest chyba tak za darmo do końca, kiedy Bóg stawia pewne warunki. I, I'd like <laughs> I, <laughs> i też, i też, you can answer it. I Can I answer the question? Yeah. I Thank i you. chodzi o to, że. Will myślę, you że will translate in English? Yeah. yeah I'll it in English że Bóg daje miarę. Dobra, ja powiem, bo usłyszałem pytanie już o, o A, okay. to. Nie Jestem pastorem, to też mam Dobrze. uprawnienie do takich rzeczy. <laughs> <Mocno> <laughs> okarczy, so I I łaska Pana start. do listopu. Brat uh, Hal uh, korzystał z Efezji 2, 8 i 9. Uh, you shared from Ephesians 2, 8 i 9. Uh -huh. um, what's most helpful is Ephesians 2, 8, 9 and 10. Dziesiąte mm -hmm. uh, werset. Zwróćcie uwagę na dziesiąte werset tego fragmentu. Brat ma Biblię tam. Tam jest Biblia, Niech brat spojrzy na Biblię. Efezjan 2, 8, 9 i 10. A potem jeszcze jeden fragment po prostu mamy, który mówi prawie identycznie, ale odpowiada na na to pytanie. A teraz brat Hal mówił y, y, odnośnie y, y, 8 i 9 wersetu. A bowiem łaską zbawieni jesteście przez wiary, to nie jest was. Podkreślam to nie z was. To nie z was. Czyli nie z naszych wysiłków. Boże to da. Nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Jasne? Czy to jest jasne? Że, czy to nie jest nas? Teraz 10 werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy, czyli jesteśmy dziełem Bożym, stworzeniem w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przyznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli nie jesteśmy zbawieni z uczynków, zasług, staram i tak dalej, tylko jesteśmy darmo zbawieni do dobrych uczynków. I was saying that the, the, your, in Ephesians 8 and 9 it says that we are saved by grace through faith and this is not of us, it is the gift of God. And I repeat it several times, it's not of us, it's not of us, it's mm -hmm. not of us. Mm -hmm. So we are not saved by our works, our deeds or anything that we do. But we are saved to do good deeds mm -hmm. which God has foreordained that we walk in them. Mm -hmm. Drugi fragment. Tytuł z trzeci rozdział. Titus, chapter 3. Mm -hmm. Oh, more beautiful, yeah. Tytuł z uh, trzeci rozdział. Od piątego do ósmego wersetu. Zbawił nas nie dla ucieków sprawiedliwości, które spełniliśmy. Czyli nie dla podstawie naszych zasług. Lecz nadmiłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienia przez Ducha Świętego. He said that's not the works that we, we have done in righteousness, but according to uh, a, a regeneration and renewal of the Holy Spirit. Mm -hmm. Którego wyle na nas obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego. Zruszyłaby na siódmy werset. Abyśmy usprawiedliwieni łaską, that we would be saved by grace. Łaską Niego. Stali się życzyć sami żywota wiecznego, którego nadzieje nam prześwieca. Ok, łaska na podstawie kopii odrodzenia. Teraz tak, ósmy werset, bardzo ważny, w tym samym kontekście. Prawdziwa to mowa i chcę, aby z tym przy tym obstawał. Żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w tym dobrych uczynkach. To jest dobry i użyteczny dla ludzi. To więc z jednej strony jesteśmy zbawieni wyłącznie na podstawie Bożej łaski. Nie jest powodu tego, że coś dobrego robił dla Boga. W żadnym, w żadnym wypadku. Tylko będąc zbawiony łaską, jesteśmy wszędzie, jest napisane, zbawieni do dobrych uczynków. Czyli, nie wiem, czy dobrze rozumiem, to Krzysztof czy Krzysztof powiedzieć, to o... że otrzymaliśmy łaskę, tak? żeby robić dobre uczynki. Oh yeah, oh, o do, ja, dokładnie tak. Ale to nie jest do końca odpowiedź na moje pytanie. I chodziło zupełnie mm -hmm. o coś innego. Okay. My nie mówimy o zbawieniu, tylko o nagrodzie w niebie. Nie, nie chodziło o coś innego. Że Bóg, kiedy coś daje, powiedzmy, ja Ci dam prezent mm -hmm. i mi nie odchodzi, co z tym zrobisz. I ja ty, ty będziesz człowiekiem. Tak często się dzieje w świecie. Bo to ale chodzi, tak żeby... jak Pan mówił, lekarza analogii jest po opożone... prostu. Ale, się... ale poczekaj. Słucham. Tylko chodzi o to, że Bóg daje dar, na przykład z wiarą tak jest dobrze. Ale... ale który dar Bóg daje? No chodzi o deszcz tak, czy... i ty? O wierze. A z drugiej strony. Zbawienie. Bo... Zbawienie. Tak. Że żeby, żeby ten dar e, zdobyć i utrzymać. Że to nie jest tak, że Bóg daje i ode mnie niczego nie wymaga. Wymaga. Przecież przeczytałem. Ale wymaga, o... wymaga nie jako warunek zbawienia, jako wynik zbawienia. To chyba chodzi o to, Ale że to ten nie... wysiłek też jest łaską. Tak. O to mi chodziło, że, że, że w świecie jest tak, że boga ci może dać dar, powiedz Ci, masz 10 milionów i mnie nie obchodzi. Co z tym zrobisz, jakim jesteś człowiekiem? Nie obchodzi, że ludzie mnie spostrzegą, że ci dałem ten dar. A? A Bóg, kiedy coś daje, mówi, ja Ci daję ten dar z łaski, ale wymagam od Ciebie czegoś. Ale to nie jest żadna łaska. Bo jeśli wymaga, wymaga czegoś ode mnie, to jest należność. Ale Bóg jednak Mamy. wymaga. Tutaj czytasz, I, i, i, że pokazał i, i, i, i, łaskę i, i ta łaska powoduje to, że człowiek teraz ma czynić dobre uczynki dzięki tej łasce. Okay. Ale jeśli człowiek nie... Czyli tej, to Paweł mówi, ta łaska jest jaka nie, daremna. Nie, nie Paweł, ja, ja, jak, Jakub. Ale, ale, o, łaskę, Boże, ale nie, nie chodzi nie o to, tu daremna daremną łaskę. Chodzi o to, że ten człowiek nie jest zbawiony. Ale nigdy nie był zbawiony, bo nie otrzymał yy, zbawcie łaski. Ale są ludzie, którzy przyjęli łaskę Bożą, nawrócili się i później nie przynoszą owoców sprawiedliwości. Nie byli zbawieni. zbawieni. Daremnie przyjęli to. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nawet jest stworzeniem. Jeśli, to jest warunek, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przemienęło, oto wszystko stało się nowe. Jeśli wszystko staje się on po staremu, ten człowiek nie jest w Chrystusie. We're talking about, um, as he's saying, well, there are people that have fallen away from the faith. I said, well, they were never saved in the first place. Because if they, it says, and you mentioned it in your in your lecture, in, in, in 2 Corinthians 5, 17, if someone is in Christ, he is a new creation, all things passed away, ...and all things become new. And if all things aren't new, then the person isn't in Christ. Mm -hmm. And so, it's not a question of maintaining good works to continue in your salvation. It's an it's a issue of are you even saved in the first place. Mm -hmm. I'm sorry to... Yeah, No, no, no, that's right. Myślę, że niepotrzebnie... ...jakby weszło tutaj nieporozumienie pomiędzy zbawieniem... ...a życiem w dobrych uczynkach i nagrodami za te dobre uczynki... ...a nie uczynki, które sprawiają zbawienie, myślę, że... Ale nie czemu uczynki sprawiają zbawienie? Jak, jak, Uczynki sprawiają zbawienie. o tym mówimy, rozumiemy to, tylko nie o tym so było pytanie, pytanie, pytanie to, że uczynki przyjmują zbawienie, tylko wartość uczynku jako... Coś, co możemy w porywłatwiej zrobić i zrażdżą, za to dostaniemy nagrodę w niebie, tak? Nie, nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale te uczynki przyniosły do do nagrody, ale on nie mówi o tym, on mówi o czym nie, on mówi dobrze, bo nie chodzi o to, że kiedyś co Mm -hmm. so, and daje, daje, daje, to nie daje się us gave us a to darmo, ale mówimy że to jest wymaga ale nie tylko ty, ja Chrystus to w Tobie. chodzi o to, że chodzi o to, że chodzi że i i skimmy na przykład mówić, ja ci daję zbawienie, like i nic w ciebie nie Nie, i A on mówi, że <laughs> musisz się zmienić. Just, uh, uh, tak, ale ale czem? <laughs> Właśnie, my czy tukiem ale, okay. ale in, I think we, we have up. more, even more verses. Uh, let me give <laughs> one verse. Uh, Jeszcze jeden wiersz. <laughs> could you read Second Corinthians 4:15? <laughs> drugi list do Koryntian. Uh, second you, Corinthians. Rozdział czwarty? 4:15. 4:15. Drugi Koryntian 4:15. Wszystko to bowiem dzieje się dla Was, żeby obfitująca łaska przez dziękczynienie wielu rozmnożyła się ku chwale Boga. In other words uh, grace. Innymi słowy, łaska powoduje wdzięczność. I dlatego, że jesteśmy wdzięczni, robimy dobre rzeczy, których Bóg oczekuje od nas. A to powoduje, że chwała jest oddawana Bogu. Bóg udziela łaski darmo. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób za nią zapłacić. Ale gdy przyjmujemy tę łaskę, jesteśmy tak wdzięczni, że będziemy czynić dobre rzeczy. I to będzie wielbiło Boga. Znaczy, tak nie jest tak, że Bóg, kiedy daje łaskę, a później wymaga od człowieka zmiany życia, nie jest to związane z atrybutem, że Bóg jest święty? Isn't uh, the holiness of God the, his, his attribute that expects from us? When he gives us grace, he expects us to... Uh, use this grace in a way that reflects His holiness. Tak, o tym właśnie wczoraj mówiliśmy, odnosząc się do świętości Boga. Bardzo uh, uh, ta właśnie świętość, która jest tym przekazywalnym atrybutem Boga supposes that we are holy zakłada właśnie naszą świętość w dwóch aspektach. Z jednej strony jesteśmy oddzieleni dla Boga we are holy, i w tym sensie jesteśmy święci i w tym sensie nie będziemy nigdy bardziej lub mniej święci. Od momentu, gdy Bóg nas oddzielił dla siebie Jesteśmy święci. And will always be. I zawsze będziemy. But on the other side, ale z drugiej strony uh, we are being set apart, jesteśmy coraz bardziej oddzielani dla Boga. Nie tyle nawet dla Boga, co jesteśmy oddzielani od grzechu. I w ten sposób jesteśmy i w tym sensie coraz bardziej progresywnie stajemy się święci. And this is what is to nazywamy uświęceniem. We hopefully will be more holy tomorrow than we are today. Jest taka nadzieja, że jutro będziemy bardziej święci niż jesteśmy dzisiaj. Gdyż oddalamy się coraz bardziej od grzechu. I w tym aspekcie zarówno Bóg, jak i człowiek współpracują. Duch Święty to, daje nam siłę, by walczyć z grzechem, ale nasza część jest bardzo, bardzo aktywna. Ale my jesteśmy w tym procesie aktywni. To nie jest tak, że siedzimy i nic nie robimy. To jest walka. Widzimy, że ta kwestia wiary i uczynków no, jest kwestią, w której dyskusje się toczą w Kościele. I myślę, że to zmaganie, to napięcie będzie miało miejsce w, naszej, w całej naszej chrześcijańskiej podróży. Ja osobiście odkrywam największą motywację do podążania w kierunku dobrych uczynków wynika z mojego zrozumienia wspaniałości zbawienia i pragnienia podziękowania Bogu za to zbawienie. Ale w drugim liście do Koryntian znajdujemy jeszcze jeden wiersz, który także jest dobrą motywacją. chapter 7, verse 1. Wiersz siódmy, rozdział siódmy i wiersz pierwszy. It says, having these promises, <coughs> mając więc te obietnice, the promises of salvation, beloved, Obietnice zbawienia, umiłowani. Oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha. Dopełniając Uświęcenia w bojaźni Bożej. So we need to get into a discussion of what is biblical fear. A więc znowu moglibyśmy tutaj rozwinąć kolejną dyskusję. W czym leży istota y, biblijnej bojaźni? I think I discussed this the first night, didn't I? No, not here. No, not here. No? Oh. That was in Paris. In like Paris. Oh, okay. <laughs> Myślałem, England że już mówiłem, fear, ale Właśnie yeah. babuł w Paryżu. When you look at that word for fear in the Hebrew and the Greek. Kiedy patrzymy na to słowo bojaźń w hebrajskim czy greckim języku, it has two meanings like two sides of a coin. Widzimy tam dwa znaczenia, tak jak dwie strony medalu. Jak weźmiecie coin, it looks different on one side from the other. Jak jakąś monetę, to wiecie, że z jednej strony jest orzeł, z drugiej reszka. Yera in the Hebrew and po hebrajsku i fabos the Hebrew word and the Greek word tokratske svo oto drugie have the Oops. same meaning ale znaczenie jest to samo when you look at it on one side it means to be scared to panic z, z jednej strony to słowo oznacza być przestraszonym panikować to be terrified być przerażonym when you look at it from the other side it means from reverential awe to słowo ma też takie znaczenie patrzeć na coś z takim pełnym Zachwytu, podziwem. I w zależności od kontekstu musimy odkryć, jakie znaczenie zawiera się w danym fragmencie. 1 John uh, 4, 18. Pierwszy list Jana 4, 18. Says that perfect love will cast out fear. Czytamy. Że doskonała miłość usuwa, czy wypędza lęk. Nie miałoby to sensu w tym kontekście, gdyby strach, o którym tu jest mowa, lęk, miałby oznaczać właśnie tą pełną zachwytu, ten pełen zachwytu podziw. I to Z drugiej strony, jeżeli miłość Boga jest w naszym sercu, to nie musimy w jakiejś wielkiej obawie zbliżać się do Boga i strachu. So, when somebody is truly saved. A więc jeśli ktoś jest prawdziwie zbawiony not walking in terror of god anymore nie prowadzi już życia w takim przerażeniu bogiem he has a reverential awe of god for the salvific work salvific work that he has done inside his heart raczej jest pełen zachwytu i podziwu wobec boga który dokonał tego zbawczego dzieła w jego sercu bringing that definition of fear back into 2 corinthians 7:1 a więc, wnosząc tą definicję do tego fragmentu z, pierwszego listu, z drugiego listu do Koryntian, the for holiness, powód, dla którego y, dążamy do świętości for the Christian, jako chrześcijanie jest wdzięczność wobec Boga, który okazał zbawcze działanie w naszym życiu przez wiarę. Jeśli ktoś chce zdążać do świętości dlatego, że boi się Boga, jest przerażony Bogiem, jest probably afraid że he doesn't do the good works that God is going to Najprawdopodobniej obawia się, że jeśli nie będzie czynił odpowiednio dobrych uczynków, to zostanie odrzucony przez Boga. I taki człowiek nie znajdzie tego odpoczynku, o jakim mówili do Hebrajczyków, który możemy znaleźć tylko przez wiarę i łaskę i prawdopodobnie to w ogóle nie jest wierzący człowiek in his works to find favor with God. gdyż on cały czas polega na swoich uczynkach które mają mu zapewnić przychylność Boga więc pewnie znowu mielibyśmy mieć bardzo gorącą dyskusję na ten temat <laughs> All right, it's jeszcze jedno pytanie czy już kończymy? Mm -hmm. Krzysiu, ja, mam, ja mam takie krótkie pytanie. Czy można być zbawionym człowiekiem i nie do końca dobrze rozumieć łaskę? Oczywiście, absolutnie. Pierwszy list jest odpowiedzią na to. Jeśli go do 1 John 2, jak otworzymy drugi rozdział pierwszego listu Jana you look at verses 12 and 13, i spojrzymy na wiersz 12 i trzynasty Mówimy tam o duchowych dzieciach, spiritual y, młodzieńcach i y, ojcach duchowych. Okay? Uh, the analogy is uh, one that's based on hu human life. I to oczywiście jest taka analogia w odniesieniu do ludzkiego życia. Uh, you have a baby, mamy dziecko. Vincentley and, and I have had four babies, but now we have grandbabies. Mieliśmy z czwórkę dzieci, a teraz już mamy wnuki. Are they human beings? Czy oni wszyscy są ludźmi? I have to care for them, they can't think on their own, they can't talk to me, they can't do anything. Jak są tak mali to Trzeba się o nie troszczyć, one nic nie umieją powiedzieć, nic nie umieją zrobić. human beings. have to grow a responsible human I oni od samego początku już są ludźmi. Tyle, że muszą dorastać do tego, żeby stać się odpowiedzialnymi ludźmi. In the same way, uh, we're all spiritual babies I w takim samym sensie, my wszyscy zaczynamy jako duchowe niemowlęta. Wzrastamy w zrozumieniu łaski, wiary i tej relacji między łaską a uczynkami. I całe nasze życie jest pewnym procesem, w którym te rzeczy coraz bardziej głębiej lepiej rozumiemy. And Paul says that we won't understand this fully until we be with him in 1 Corinthians 13. I Paweł w 13. rozdziale listu do Koryntian mówi nam, że nie pojmiemy tych rzeczy w całej pełni do momentu, w którym się nie spotkamy z Nim samym. Right now, uh, do Teraz to wszystko widzimy jakby w zwierciadle i to zwierciadło nie, nie pokazuje doskonałego obrazu. Ono jest takie częściowe, tylko zrozumienie nam daje. And when, you, when you see what Paul is saying about the mirror, you really have to put yourself back into the first century. I, I kiedy czytamy o tym lustrze, no to musimy patrzeć na to lustro z perspektywy pierwszego wieku. Because people in the first century would would love to have the kind of mirror that we have today. Ludzie w tamtym czasie chcieliby mieć takie lustra jakie my dzisiaj mamy. It was just highly polished metal and it just really it didn't give details in the reflection, it just gave you a very uh fuzzy image. Oni nie mieli takich lusterek myszklanych, tylko wiadomo, mieli wypolerowany metal, którym ten obraz no, nie pokazywał żadnych szczegółów. Tak? Oni tylko widzieli ogólny zarys obrazu. I, think even the, the most I myślę, że nawet ci najbardziej bystrzy i najmądrzejsi teologowie nadal nie patrzą w takie współczesne lustra, tylko w te stare lustra pierwszego wieku, że nie widzą wszystkich szczegółów, nie mają pełnego zrozumienia prawdy dotyczące tych wielkich rzeczy, jak łaska czy wiara. Jesteśmy naprawdę ułomni. Nawet nie wiemy, czego nie rozumiemy na temat łaski Bożej. I czekam na ten dzień, kiedy Bóg mnie skoryguje, gdy Jego zobaczę. Troszkę się też boję. Gdyż Biblia mówi, list Jakuba mówi nam, że ci, którzy nauczają Słowa Bożego, otrzymają surowszy sąd. I myślę, że gdybyśmy poważnie podchodzili do tego wiersza, wielu nauczycieli by się zamknęło i nie odpowiadało na takie pytania. Uh, Miałem takiego profesora, który na, ka na początku każdego roku, w pier na pierwszych zajęciach, powiedział, że wszyscy mają heresy w swoim myśleniu. Zaczynał od stwierdzenia, mówi panowie, wszyscy macie heretyczne myślenie. I spędzicie całe resztę waszego życia na y, oczyszczaniu się z tego heretycznego myślenia. I uważam, że był wielkim teologiem. Nie byłem w stanie stwierdzić, w jakim miejscu on ma błędną teologię, ale jestem pewien, że gdzieś też popełniał błędy, bo wszyscy jesteśmy ułomni w tej mierze. Ale od. Jego teologia już od paru lat jest dobrze poprawiana. To znaczy, że już jest wspólny. Yeah, so a, a więc dobrze jest, że wzrastamy w naszym zrozumieniu łaski. Nie. Yeah. tylko powiedzieć, że moje pytanie nie, nie miało na celu go w jakieś zakłopotanie czy coś w tym rodzaju, bo on tak jakby my zdrowo, question, ale... pytanie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, że ta cała dyskusja na temat właśnie relacji między wiarą a uczynkami jest wyzwaniem dla każdego z nas i, i, i chcemy mieć wszyscy właściwe zrozumienie tego. That to try and explain it is going to evoke um, all kinds of thoughts and even emotions. I rozumiem, że próba wyjaśniania tego wywołuje różnego rodzaju reakcje, czy nawet jakieś gorące emocje. Good. All right. Anything else, or shall we wrap it up? rozpocznę. to Boga. Ja. Yeah. Okay, let's pray. Let's pray. Pomódlmy się. Father in heaven, we stand in awe of your grace. Ojcze niebiański, stoimy w podziwie przed twoją łaską. We were enemies of yours. Wszyscy byliśmy twoimi wrogami. And you have shown favor to your enemies. A ty okazałeś łaskę swoim wrogom I modlę się by ta dyskusja tego wieczoru pomogła nam lepiej rozumieć tą łaskę którą darowałeś nam przez wiarę In our minds to understand the height and breadth and depth and width of your love Oświeć nasze umysły, abyśmy pojęli wysokość, głębokość, szerokość i długość Twojej miłości, that has been expressed by your grace. która wyraża się w łasce. I niech nasze życie będzie wyrazem wdzięczności za tę łaskę, którą przyjęliśmy przez wiarę. By walking ever more consistently in obedience to show our thanks abyśmy każdego dnia chodzili w posłuszeństwie, wyrażając nasze podziękowanie Tobie. Amen. Dziękuję. Naprawdę było wspaniale spędzić z Wami te trzy wieczory. Dziękuję.